Właśnie minęła siódma. Dwojka, jesteś na miejscu Joel Frederiksen. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Magdalena Wojtulani, Katarzyna Williams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Jak zawsze, będziemy z Państwem do dziewiątej. Poranek dwójki. Dziś jest środa, 22 kwietnia, 112 dzień roku. Słońce w znaku BK zajdzie o 19.45. Dzień będzie trwał 14 godzin i 20 minut imieniny obchodzą dziś Gaja, Kaja, Leon, Leonia, Łukasz oraz Teodor. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Ze świąt nietypowych, dziś przede wszystkim Światowy Dzień Ziemi, hasło tegorocznych obchodów, nasza moc, nasza planeta, przypomina, że na stan środowiska wpływają także nasze codzienne decyzje. A jeśli na chwilę odejść od poważniejszych tematów, to dziś także Dzień Żelków. Tymczasem w poranku czas na pierwsze wiadomości kulturalne, które przedstawi Maria Czok. Dzień dobry Państwu. Anna Czerwińska-Walczak została przewodniczącą powołanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Ochrony Zabytków. To ciało eksperckie, które wspiera ministra w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego. Między innymi ocenia stan zachowania zabytków oraz proponuje zmiany w przepisach dotyczących ich ochrony. W skład Rady wchodzą eksperci z zakresu ochrony zabytków, historii sztuki i konserwatorstwa. Mówi Generalna Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska, która wręczyła akty powołania członkom Rady. Rada jest ciałem opiniotwórczym, doradczym ministra. Jeżeli chodzi o przyznawanie tytułów pomników historii, typowaniem na listę UNESCO, doradzaniem w sprawach trudnych, to są właśnie takie podstawowe, bardzo ważne, generalne zadania Rady. Cieszę się, że mamy Radę, która składa się z osób zasłużonych już dla dziedzictwa kulturowego w Polsce, z profesorów, którzy dotychczas byli człon Kamierady, ale też są nowe osoby, młoda energia i myślę, że będziemy świetnie współpracować. Kadencja Rady Ochrony Zabytków trwa 5 lat. Opolski Amfiteatr będzie przebudowany, zyska między innymi zadaszenie. W modernizacji, która ma kosztować 50 milionów złotych i potrwać 3 lata, pomoże Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niewykluczone, że w czasie remontu Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się w innym miejscu. Wiceminister Kultury Maciej Wrubel przyznaje, że miasto powinno szybko przygotować projekt, dokumentację techniczną i kosztorys. Jeżeli dobrze zakładamy, to po przyszłorocznym festiwalu mogłoby się rozpocząć tutaj pracę. Ta inwestycja jest opolu potrzebna. Ten amfiteatr powinien mieć zadaszenie chociażby z tak bardzo prozaicznego powodu, że podczas festiwalu jednak widownia chciałaby obejrzeć każdy koncert do końca, nie patrząc na pogodę. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski dodaje, że ratusz znajdzie w budżecie 200 tysięcy złotych na zlecenie prac projektowych. Decyzja zapadnie najpewniej na najbliższej sesji Rady Miasta. To co na dzisiaj ustaliliśmy to to, że po pierwsze robimy nad tym miejscem, na którym jesteśmy, czyli ten taras pozostanie, natomiast nad tarasem, nad widownią powstanie zadaszenie, w jakiej jeszcze formule nie mogę powiedzieć i w te obiekty, które za mną są, w obiekty dzisiaj Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Myślę, że doczekają się lekkiej rozbudowy, może uda nam się rozbudować salę kameralną, na czym bardzo nam by zależało, która mogłaby też prowadzić funkcję garderoby w czasie festiwalu czy jakichś innych dużych wydarzeń muzycznych. Resort kultury ma sfinansować 85% kosztów modernizacji opolskiego amfiteatru. Ukryte na widoku 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. Do podróży po Polsce w najnowszej książce zaprasza popularyzator kultury Tomasz Szymański. W ilustrowanym zdjęciami zbiorze znajdziemy prace m.in. Maurycego Gomulnickiego, Zofii i Oskara Hansenów, Marii Jaremy oraz Wilhelma Sasnala. Książka ukryte na widoku ma jedno założenie, że właściwie największą i w moim odczuciu najbardziej atrakcyjną galerią sztuki, jaką mamy w Polsce, to są ulice naszych miast. I kwestią kluczową jest po prostu odpowiednie spojrzenie na tą przestrzeń żeby się zachwycić. Ja chciałem się skupić na takich dziełach właśnie jak Pomnik Neurotyków, tych takich naj, najdziwniejszych, najciekawszych, przełamujących taki tradycyjny pogląd o pomnikach, o rzeźbach, a gdzieś pośrednim bohaterem, czy bohaterką tej książki stała się taka historia o sztuce w Perelu. Tłumaczył autor publikacji Tomasz Szymański. W książce Ukryte na widoku 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej znajdziemy opisy parków rzeźby i pojedynczych instalacji, murali, a także budynków z bogatą historią. Po Louvre kolejne paryskie muzeum pogrąża się w kryzysie. Na alarm bije dyrekcja Muzeum Historii Naturalnej, jedna z najważniejszych instytucji naukowych i muzealnych we Francji. Placówka poinformowała o katastrofalnym stanie swoich budynków.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 remontu. Koszt prac szacowany jest na ponad miliard euro, jednak muzeum nie dysponuje takimi środkami i apeluje o pomoc do rządu. Ten z kolei planuje już przeznaczyć podobną kwotę na modernizację Luwru. Największe muzeum na świecie od miesięcy zmaga się z awariami i problemami technicznymi oraz kryzysem wizerunkowym po zeszłorocznym włamaniu. Stefan Folzer, Polskie Radio. To były wiadomości kulturalne, kolejne o dziewiątej, a więcej na naszej stronie i w aplikacji Polskiego Radia. Pogoda. Dziś będzie słonecznie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 12 do 15 stopni Celsjusza. Cieplej będzie miejscami na zachodzie, gdzie termometry pokażą do 17 stopni, a chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 8 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany miejscami porwisty z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Reklama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 Poleca Polskie Radio. Reklama Środowy poranek dwójki, 8 minut po siódmej. To oznacza, że pora najwyższa na naszą płytę tygodnia. Tym razem mamy dla państwa dzieła kameralne Henryka Wieniawskiego w nagraniu Mikołaja Zgółki i Piotra Pawlaka. I to na instrumentach historycznych. A utwory na ogół świetnie znane. Między innymi Obertas, Kujawiak, Legenda czy Fantazja na motywach z opery Faust Gunoda. No i ten najnowszy album mogą u nas państwo Zdobyć, czekamy na zgłoszenia mailowe poranek dwójki Radio.pl. Nagrodą dodatkową jest płyta ze słuchowiskiem na sopran, dwoje aktorów orkiestrę kameralną i elektronikę Tadeusza Wieleckiego, słuchowisko zatytułowane Jakby to powiedzieć. A my sięgamy po muzykę Henryka Wieniawskiego. z 23 Henryka Wieniawskiego z naszej płyty tygodnia. Na instrumentach historycznych grali Mikołaj Zgółka, skrzypce i Piotr Pawlak fortepian. Ten album może być Państwa, bo wciąż czekamy na zgłoszenia mailowe. Poranek Dwojki 12 minut po siódmej. Poranek dwój.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 Ta celebracja głosu tutaj jest pokazana w najwyższym kunszcie i umiejętnościach. Cóż to za głos i w jakim utworze, wszystko wyjaśni się za trzy kwadranse. A po godzinie ósmej rozmowa z twórcami i aktorami najnowszej ekranizacji powieści lalka Bolesława Prusa. Potrafi wszystko zrobić swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy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 To oczywiście Marcin Dorociński o roli Stanisława Wokulskiego. Pytałem dziś państwa, czy bliższa jest państwu klasyczna, wierna adaptacja lalki, czy raczej nowoczesne, autorskie reinterpretacje w filmie i w serialu. No i w ogóle wywiązała się, widzę, mailowa dyskusja w sprawie czy w ogóle ekranizować na nowo tę powieść. Mamy dwugłos w tej sprawie. Te dwie nowe ekranizacje to jakaś przesada, kaprys i zbytek. Jako była kosztorysantka ciągle mam z tyłu głowy liczyć koniecznie koszty. Te filmy, co już mamy, fabularny i serial to arcydzieła i dosyć. Nie powinno się marnować publicznych pieniędzy, pisze nasza stała słuchaczka pani Elżbieta z Zabrza. Z kolei pan Mirosław uważa, że lalka to wielka klasyka i uniwersalna literatura faktu. I to zarówno film z Mariuszem Dmochowskim i Beatą Tyszkiewicz, jak i serial z Małgorzatą Bram Jerzym Kamasem, pewnie ta nowa wersja z 2026 roku będzie dobra. No właśnie, jakie jest Państwa zdanie, która forma lepiej oddaje ducha powieści, czy film, czy serial, czy nowatorska, autorska reinterpretacja, czy wierna adaptacja. Czekamy na Państwa opinie. Poranek dwojki at polskieradio.pl Po 8.30 zaprosimy jeszcze Państwa do Krakowa na Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard of Camera, a już za chwilę wspólnie z Jerzym Ksielewskim zajrzymy do środowej prasy. San la vida de plata, que sin lleva, se traso de sna feva se vos se desesperada. Puridito parque lo rega rega la parca. Puridito parque lo la parca. Perdona linga verba que sta quebrada. Perdona linga hermosa, que sta quebrada. Hey, oh, she gonna beginning, but not. Barca, non llega get la barca? Don't you get la barca? Perdona, Niña, hermosa, questa that brada. Perdona, that hermosa, that that brada. la barca. Ai, ai, su so specia la io ridno par rendere di ogni accesa al mondo guardava hava un dar il suo rio su so specia vedivana o ridito par che roche che segana parete uririto par cheo Perdona, niña hermosa, que está quebrada. Perdona, niña hermosa, que está quebrada. llega, llega la barca. Ay, ay, Jesús, que que me quieren Que me quieren Rie de Clarotacho, czyli brzeg czystego tagu Etienne Mouliniego, francuskiego kompozytora pierwszej połowy XVII wieku, związanego z dworem Ludwika XIII, śpiewał Filip Żaruski, a towarzyszył mu zespół dziata pod kierunkiem Christine Plucher. 20 minut po siódmej. Przegląd prasy. Zaglądamy do środowych gazet i tygodników, tym bardziej, że w studiu po urlopowej przerwie pojawił się Jerzy Kisielewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Wracam z Wagarów. No i odwieczne pytanie. Co dziś ciekawego w prasie? To jest trochę ciekawych, zwłaszcza, że tygodniki, środa to tygodniki i ciekawe tytuły. Zaraz do nich przejdziemy, ale i gazety codzienne przynoszą, przynoszą sporo w sporą dawkę e, ciekawych informacji. E, no, reagujemy na duże tytuły, więc to jest sztuka. E, fake newsy biją firmy, to rzecz pospolita. Dwie na pięć firm w Polsce doświadczyły ataku dezinformacyjnego, który uderzył w ich reputację, relacje z klientami i wyniki finansowe. E, biznes wciąż nie ma dobrych narzędzi do. Obrony. E, inny tekst, zapowiedź tekstu wewnątrz numeru. Ukraińcy bezcenni dla Polski. Gdyby Ukraińcy wyjechali do swojego kraju, uderzyłoby to w naszą gospodarkę. ocenia większość uczestników panelu ekonomicznego, no, ale zwracamy uwagę na kulturę. Na ekrany wchodzi film o Michaelu e, Jacksonie. Pisze o tym Jacek Cieślak. Film Michael, a potem Proces. W środę wchodzi na ekrany e, film o Michael Jacksonie. Wyprodukowała go rodzina muzyka oraz ekipa odpowiedzialna za Bohemian Rhapsody o Freddie Mercury, co e, m, jakby wróży e, sukces. Mm, nikt nie ma wątpliwości, że pomimo śmierci w 2009 roku Michael Jackson okrzyknięty królem popu, do którego należy rekord płytowego bestsellera Thriller, osiągnął poziom 70 milionów egzemplarzy. Zachował swoją wielką muzyczną popularność w czasie, gdy króluje rap a muzyka rozchodzi się w cyfrowej postaci. Hmm, za tym, że Michael również okaże się hitem, przemawiają także fakt, że głównego bohatera zagra kuzyn Michaela, Jafar Jackson, zaś za produkcję odpowiadają autorzy sukcesu Bohemian Rhapsody o Freddim Mercury hmm, i zespole Queen. Film zarobił ponad 900 milionów dolarów i zdobył 4 Oscary. Nie jest to oczywiście o procesach, o relacje pedofilskie, o ugodach z prawnikami. No i przypomnienie, że Jackson zmarł w wieku 50 lat w trakcie prób do zaplanowanej serii 50 koncertów w londyńskiej O2 Arena mających odnowić sławę y, artysty. Okazało się, że y, wtedy y, Michael Jackson był zadłużony. 450 milionów dolarów długu, proces o niezapłacone podatki. Ale okazuje się, że y, wszystko się odkręciło, a spadkobiercy Michaela Jacksona zarobili na spuściźnie po nim jeden miliard dolarów. Ale no, Na przykład Paris Jackson publicznie odcięła się od produkcji, podkreślając, że w ogóle nie brała w niej udziału. E, tak. No i w sieci też się pojawiają takie głosy krytyczne wobec sposobu przedstawienia historii artysty i samego podejścia twórców tego filmu. No, zobaczymy. No, ale Czyli zawsze konflikty najpierw oglądamy powodują film, a większe potem... zainteresowanie. E, okazuje się, że sam trailer filmu Michael, który okazał się w listopadzie obejrzało 114 milionów ludzi w ciągu pierwszych 24 godzin. Spekulacje są takie, że film może zarobić miliard dolarów. No. A z kolei z innej rzeczy warto zwrócić uwagę, bo to prawa autorskie i inne Prawo co dnia w Rzeczpospolitej, Netflix bez opłaty reprograficznej. Możliwość zachowania udostępnianej w ramach streamingu muzyki czy filmów na własnych urządzeniach nie powoduje, że taka usługa podlega opłacie reprograficznej, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pisze o tym Sławomir Wikariak. Ważne. I rzecz ciekawa, no, okazuje się pieniądze zawsze są w tle. Merlin Monroe, Sława i... Pieniądze. To Monika Kuc, również w Rzeczpospolitej, kolekcjonerzy na świecie i w Polsce nie tracą zainteresowania wizerunkami ikony popkultury. Choć w tym roku obchodzimy już setną rocznicę urodzin ikony yy, popkultury Marilyn Monroe, jej popularność nie słabnie. Chodzi teraz o e, portrety malarskie, portrety fotograficzne. Tyle Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza, dwa płuca pis E, tak, te, te płuca, skrzydła, e, to się pojawia w kontekście polityki e, i dwaj liderzy PiSu, czyli Morawiecki i Kaczyński, a duży tytuł będą kolejne cięcia. To służba zdrowia. Po obcięciu wydatków na badania diagnostyczne NFZ zapowiada cięcia w finansowaniu operacji usunięcia zaćmy. E, no i jeszcze jeden tytuł. Kultura fizyczna, czyli sport. Piesiewicz musi zostać wyrzucony. Chodzi o e, prezesa mm, e, Polskiego Komitetu Olimpijskiego. E, bardzo ciekawy tytuł, mm, cytat. I'm in love with Gdańsk. Taką fajną wiadomość wysłał mi w nocy prezydent Emmanuel Macron. Rozumiem go. Tak e, pisze Donald Tusk. A kultura? Królową polska skrzypaczka. Ta opera wciąga bez reszty. E, tak entuzjastycznie pisze Anna Dębowska e, o e, spektaklu e, wystawionym w Wiedniu przez e, muzyk teater Anderwin e, to Alessandro Lindie Leonardo Vinci. E, prawdziwą królową spektaklu jest polska skrzypaczka Martyna Pastuszka. Jedyna biologiczna kobieta w zespole realizatorskim. Mężczyźni są tym bowiem wykonawcami wszystkich ról, również kobiecych. Anna Dębowska z entuzjazmem pisze, dawno nie widziałem tak udanego przedstawienia operowego, pełnego niewymuszonego poczucia humoru. Śpiewanego i granego z pasją W każdej scenie, w każdym takcie Do 21 kwietnia Można było oglądać w wiedeńskim Muzyk Teatr Ander Wien Znakomitą scenizację opery Alessandro nell'Indie, Indie Czyli Aleksander w Indiach, Pióra neapolitańskiego Kompozytora Leonanda Vinciego, Twórcą tego Błyskotliwego przedstawienia Jest Max Emanuel Częcic No a okazuje się Chociaż w tym przedstawieniu Bruno de Sa w roli indyjskiej królowej Kleofidy to prawdziwą królową spektaklu jest polska skrzypaczka Martyna Pastuszka jedyna biologiczna kobieta podczas spektaklu, w tym spektaklu podczas spektaklu 17 kwietnia przyjęto ją w Wiedniu nawet bardziej owacyjnie niż słynnego brazylijskiego śpiewaka Pastuszka jest w tym przedstawieniu skrzypaczką solistką kierującą zespołem nie od pulpitu Orkiestrowego, ale z podium dyrygenckiego, a nawet próbuje sił aktorskich. Pojawia się na scenie jako postać kobiety w zielonym płaszczu grając partię solowych skrzypiec, towarzyszącą arlii o miłości podszytej nieufnością. E, entuzjazm dla. Mm, polskiej skrzypaczki Martyny Pastuszki. Dziękuję bardzo. Bierze Kisielewski od rana czyta dla Państwa gazety i tygodniki. Na nie przyjdzie pora za niecałą godzinę tuż po ósmej. Słuchaliśmy finału sonaty F-Moll na klarnet i fortepianopus 120. Johannesa Bramsa na klarnecie Lorenzo Coppola przy fortepianie Andreas Steyer. Dwójkowy poranek, 35 minut po siódmej. W Kijowie są nasi specjalni wysłannicy Marianna Krill i Janka Antyzienko. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witaję was w stolicy Ukrainy. Dzień dobry Państwu, miło Państwa słyszeć Was w studiu też To już kolejna taka wizyta studyjna polskich liderów opinii w Ukrainie. Powiedzcie proszę czym właściwie ona jest i jaki jest jej cel? Mi się wydaje, że to po prostu wzajemne zrozumienie i integracja. Co myślisz Mariano? Myślę, że przede wszystkim Ukraiński Instytut pokazuje dziennikarzom z zagranicy, z Polski, ale też z Niderlandów, jak dziś działa ukraińska kultura, jak dziś pracują instytucje kultury mimo wojny, mimo bardzo trudnej sytuacji, codziennych ataków. Wszystko działa i to bardzo prężnie. Jesteście w połowie tego programu. Jak na ten moment wygląda ten wasz wyjazd? Co jest jego najważniejszym doświadczeniem? Może opowiedzmy o tym po prostu w takiej kolejności, jak to się zdarzyło. Zaczęliśmy od spotkania z ekipą, z personelem Instytutu Ukraińskiego, dyrektor tego Instytutu, pan Wołodymyr Szejko, powiedział w takim słowie otwierającym w ogóle tę wizytę studyjną coś, co może wydawać się oczywiste, ale myślę, że warto to powtórzyć, że jest to wojna, która wybuchła tak naprawdę z przyczyny i podłoża kulturowego, że jest to wojna, która też kulturę chce zwalczać, czy negować. Może oddam za moment głos panu Wołodymyrowi Szejce, dyrektorowi Instytutu Ukraińskiego. Mam w ręce publikację, którą ten Instytut w zeszłym roku wydał na świat. To jest publikacja w języku angielskim, która jest skierowana do muzealników. Ciekawostka, taki szczegół, supporting decolonization in museums, ten dyskurs dekolonizacji. Ukraińskiej kultury przewija się przez wizytę studyjną, przez pomysł Instytutu Ukraińskiego na to, jak prowadzić tę dyplomację kulturową. Oddajmy teraz głos Panu Wołodymyrowi Szejce, dyrektorowi Instytutu Ukraińskiego. The guides, uh, encourages them to... Przewodnik zachęca do badania dzieł sztuki pochodzących z Ukrainy lub szerzej całego regionu w bardziej zniuansowany sposób. Czasem wiele z nich ma błędne atrybucje. Ukraińskie dzieła są opisywane jako francuskie, rosyjskie, polskie lub na wszelkie inne sposoby. Zatem zwracamy się do muzealników z prośbą o wykonywanie pracy dokładniej, o zgłębianie tematu research, prawidłowe opisywanie dzieł. To czasem wiąże się ze zmianą dawniejszych opowieści z dziedziny historii sztuki. Na przykład istnieje koncept rosyjskiej awangardy, który jest oczywiście szeroko znany, bo Rosja poświęciła wiele czasu, by go wypromować. Ale w rzeczywistości ten koncept nie istnieje. Znaczna część sztuki, którą opisuje, w rzeczywistości przynależy do kultur Ukrainy, Gruzji, krajów bałtyckich, Polski. Dlatego przewodnik to prośba o pozbycie się tego rodzaju uproszczeń z naszej wizji historii sztuki i zastąpienie ich czymś lepszym. Ten przewodnik, podobnie jak wiele innych publikacji, bardzo interesujących analiz opracowanych przez Instytut Ukraiński, można odnaleźć na ich stronie internetowej. To są analizy dotyczące na przykład tego, jak Rosja prowadzi swoją dyplomację kulturalną, wpływając jako taki soft power na społeczeństwa zachodniej Europy. Co zwróciło moją uwagę, ekipy w wielu instytucji, które odwiedzamy, są bardzo młode, to są ludzie między 20 a 40 rokiem życia, naprawdę. Zupełnie młode pokolenie Ukraińców twórców, twórczeń i menedżerów kultury. Tak. Absolutnie i to też taka nowa jakość, ja bym powiedziała, bo jeszcze po 2014 roku tak nie było, to się zaczęło zmieniać w 2017-2018 roku i dziś to naprawdę bardzo, bardzo ciekawi twórcy. Też wiele z nich było na Majdanie, na rewolucji godności, 13-14 rok, a dziś oni pracują w OSZ, w Funduszu Ukraińskim czy w Instytucie Kultury czy w wielu, wielu innych instytucjach. A powiedzcie proszę, jak w ogóle wygląda życie kulturalne w Kijowie, w większych miastach? Jesteśmy w dwójce, więc zaczniemy od życia muzycznego no Filharmonia Narodowa Ukrainy po prostu gra. Dostosowuje się tak jak wiele instytucji, utrzymując właśnie tę instytucjonalną ciągłość działalności. To czasami są trudne decyzje, decyzje o tym, jak zorganizować koncert, który będzie mógł być przerwany przez alarm na przykład, mm -hmm. żeby mógł być dokończony w sali kameralnej gdzieś w schronie, bo i takie koncerty się odbywają, albo jak przetrwać tę trudną zimę, która jest za Kijewem. Dyrektor Filharmonii Narodowej Ukrainy, pan Michał Szwed Opowiedział mi też o tym, jak Filharmonia przygotowuje się na współpracę z weteranami wojennymi. Oddaję mu głos. Mamy taki Weteran Fest. To jest taki festiwal, gdy my chcemy zaprosić muzyków, którzy jest albo już weteranami, albo jeszcze na froncie, no ma możliwość jakoś wyjść i, i zrobić program. Bo bez sceny długo my rozumiem, że to bardzo dla nich trudno i nam ważne pokazać, że ta scena dla nich jest. Gdzieś 25% naszego repertuaru teraz jest muzyka ukraińska, Więcej brzmi polskiej muzyki też w Ukrainie. też Lutosławski, też Penderecki, Wojciech Kilar. Ta lista jest, jest teraz więcej Mamy zamówienia dla kompozytorów ukraińskich też. Ta zima była bardzo trudna dla nas. Ludzie byli i w szubkach, i w długich rzeczach, żeby była herbata jakaś tak. Publiczność chodzi i potrzebuje kontaktu, bo zagląda, komórki, o teraz tam terakt, o teraz tam walka taka, teraz tam kto zmarł. I muzyka dla nich to jakiś taki centrum takiego psychologicznej relaksacji poza te, takimi wezwaniami jak brak prądu czy na przykład ostrzały, to też instytucje kultury i różne wydarzenia kulturalne zastanawiają się nad tym, jak zorganizować i czy organizować kolejne wydarzenie, kiedy jest dużo ofiar na przykład po ostrzale. Ale też na przykład przewodnicząca Open Opera Ukrainy, to jest taka inicjatywa popularyzująca muzykę poważną. Anna Gadecka powiedziała nam, że że mają po kilka czasem tych wariantów, ale wciąż też dziś mówią o sobie, że właśnie nie są związani z Rosją, że są odrębnością, że są po prostu innymi, unikatowymi. Oddajmy jej głos. Oczywiste jest, że ten pansłowiański kontekst, czyli postrzeganie nas jako części Rosji będzie jeszcze długo trwał, ponieważ taki sposób myślenia narzucano nam nie przez dziesięciolecia, ale przez stulecia. W związku z tym raczej nie uda się go zmienić w tak krótkim czasie, tak aby wszyscy od razu przestawili się i zaczęli to rozumieć inaczej. Jednak uparcie mówimy, dlaczego nie jesteśmy Rosją, a raczej powiedziałabym, że to się też już zmieniło. Teraz mówimy, dlaczego jesteśmy wyjątkowymi, niepowtarzalnymi Ukraińcami. I w związku z tym sami staramy się znaleźć powody, które to wyjaśniają. Bo tam, gdzie jest to oczywiste, można o tym mówić. A co w przypadku na przykład kompozytora Dmytra Bortniańskiego, jak nazwać go bezwarunkowym Ukraińcem. Musimy się zastanowić i nie nazywać Ukraińcami tych, którzy nimi z całą pewnością nie byli. Ale są takie sposoby i wydaje mi się, że zagłębiamy się w to rozumienie złożonych tożsamości. Po prostu zawsze mówimy, dlaczego jesteśmy Ukraińcami i staramy się teraz unikać rozmów o Rosjanach, nawet w antynomii, bo w ten sposób dajemy im czas. pro nawet w antytezie, to musimy w taki sposób darować im czas. Kuratorka muzyczna, kierowniczka projektu Open Opera Ukraine, Anna Gaddańska, która też wspominała niestety o zmarłych artystach, o tych, którzy zginęli na wojnie i jakie to jest też trudne dla środowiska muzycznego. Taki obrazowy przykład mówiła, w, nie, w wielu ukraińskich zespołach czy chórach jest taka sytuacja, że mają 8 altów, 8 sopranów i na przykład tylko trzech tenorów, to niech Państwu da wyobrażenie o tym. Jeszcze jedna liczba, to z kolei od dyrektorki Ukraińskiego Instytutu Książki od początku wojny straciło życie 289 twórców i twórczyń ukraińskiej literatury. I też wczoraj pod koniec dnia spotkaliśmy się z przedstawicielami Platformy Krymskiej. Olga Kuryżko stała przedstawicielka prezydenta Ukrainy w autonomicznej Republice Krymu. Mówiła między innymi o tym, jak Rosja na tymczasowo okupowanym Krymie niszczy zabytki kultury. Posłuchajmy. Zadacza Rosyjskiej Federacji identycznie identyczność krymsko tatarską i ukraińskiej. Celem Federacji Rosyjskiej jest zniszczenie tożsamości krymsko-tatarskiej i ukraińskiej. Obecnie na Krymie nie ma szkół krymsko-tatarskich. Język krymsko-tatarski jest nauczany jako przedmiot fakultatywny. Podobna sytuacja jest z zabytkami kultury. Pałac w Bachczeseraju, który jest jedynym zabytkiem kultury tatarskiej, jest zamknięty z powodu tzw. Renowacji od początku tymczasowej okupacji, aby uniemożliwić ludziom gromadzenie się w jednym pomieszczeniu. Jak w rzeczywistości wygląda ta renowacja? Usunięto tam stare, autentyczne dachówki. W zeszłym roku zniszczono fresk na jednej ze ścian. Do 2014 roku pałac w Bachczesaraju był na liście obiektów do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z powodu tak zwanej rekonstrukcji istnieje obecnie ryzyko, że ten pałac nie zostanie wpisany na listę UNESCO, ponieważ może stracić swoją wartość historyczną może wtratać swoją historyczną cienność. I też warto dodać, że teraz w Zamku Jazdowskim w Warszawie, w Centrum Sztuki Współczesnej działa wystawa przygotowana wspólnie z Platformą Krymską i z Ukraińskim Instytutem. O czym mówimy, gdy mówimy o Krymie? Warto ją odwiedzić. Serdecznie zapraszamy Państwa na te wystawy, śledzenie relacji. Dodam tylko, że spotkania nasze mają miejsce często w Akademii Młodych Dyplomatów, która się mieści przy Placu Michajłowskim w Kijowie. To jest wyjątkowe miejsce tego miasta, prawda? Tak, bo tam w 2013 roku, kiedy Berkut pobił studentów, demonstrantów na kijowskim Majdanie, to tam właśnie uciekali ci demonstranci, a już w 2014 roku tam również odśpiewywano pierwsze ofiary. Majdano. I tak jest do dzisiaj. Tam odbywają się m.in. pogrzeby żołnierzy ukraińskich. I te pogrzeby, proszę Państwa, są tutaj codziennością. My przed jednym ze spotkań mieliśmy tą okoliczność, żeby zobaczyć jak jeden z żołnierzy Batalionu azów jest właśnie do tej cerkwi wnoszony z honorami. Także. Chwilę przed spotkaniem ze środowiskiem kulturalnym Ukrainy zarejestrowałem ten krótki apel na trąbce, z którym zostawiamy Państwa i pozdrawiamy z Kijowa, który tętni kulturalnym życiem i z którego będziemy jeszcze dla Państwa no, opowiadać. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Przy wizycie studyjnej polskich liderów opinii w Ukrainie. Prosto z Kijowa opowiadali nasi specjalni wysłannicy. Marianna Krill i Jan Kant-Zienko. Bardzo wam dziękuję. No i wracajcie bezpiecznie. fragment apelu przy, nagrany przez naszych specjalnych wysłanników, uczestników wizyty studyjnej w Kijowie. Te wizyty organizował Centrum Mieroszewskiego i Instytut Ukraiński, a celem takich wyjazdów jest pogłębienie wiedzy o współczesnej Ukrainie, zrozumienie jej wyzwań w czasie wojny oraz rozwój współpracy polsko-ukraińskiej zarówno w obszarze kultury, mediów, jak i społeczeństwa obywatelskiego. skerco z oktetu S-Dur opus 20 Feliksa Mendelssona w interpretacji połączonych sił kwartetów Belcza i Eben. Słuchają Państwo środowego poranka dwójki za 8 minut ósma. Rekomendacje w tym tygodniu podążamy za wskazówkami wokalistki, pianistki i autorki muzyki Anny Gad, nominowanej między innymi w tym roku do jazzowych Fryderyków. Dziś rekomendacja muzyczna, ale z literaturą w tle. Mam dziś dla Państwa polecenie polskiej płyty. Artystki. Jestem przekonana, że każdy z Państwa ją zna. Bruszula Dudziak, ale płyta, o której chcę opowiedzieć, to płyta. Notabene biały kruk dla mnie, nie do zdobycia, którą miałam przyjemność otrzymać wraz z podpisem od artystki, nosi tytuł Malowany ptak. Jest nawiązaniem do książki Jerzego Kosińskiego. Jakich przymiotników użyć, żeby Państwa zachęcić nawet do zdobycia tej płyty? To jest niezwykła muzyka nagrana przez artystkę sama. Wszystkie dźwięki zostały zarejestrowane przez nią. Wszystkie dźwięki też pochodzą od głosu. Niedawno świętowaliśmy Dzień Głosu 16 kwietnia i ta celebracja głosu tutaj jest pokazana w najwyższym kunszcie i umiejętnościach. Mamy ogromny skarb w naszym kraju, a ta płyta jest dowodem na to, że z głosem ludzkim można robić naprawdę niezwykłe rzeczy. A ja zachęcam Państwa do wyrażania najpiękniejszych emocji i do powiedzenia komuś dziś kocham Cię. To była dzisiejsza propozycja Anny Gat. Kolejne spotkanie z tą wokalistką i jej kulturalnymi rekomendacjami już jutro w poranku o tej samej porze. A my na zakończenie tej godziny poranka sięgamy po przywołany album Nie do zdobycia. Zatem tylko w dwójce Urszula Dudziak i Bolero z płyty Malowany Ptak. W tym przypadku oczywiście to jest autorskie spojrzenie na słynne Bolero Maurycego Rawela. We'll promocja.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 O Imperium Gniewu, paradoksach putinowskiej Rosji porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam już dziś po 13. Monika Zając. Autopromocja.